raz kolejny mogliśmy dzisiaj być na ulicy i głosić i to jest to jest coś, co przynosi ogromną, ogromną e, satysfakcję kiedy głosisz Ewangelię i tak jak mówiła e, tutaj pastor, ja chciałem, żebyście mieli to w, w swoich sercach wyryte bardzo mocno, że Ewangelia ma być głoszona nie czasem, nie od przypadku do przypadku. Nie od imprezy do imprezy. Nie od spotkania na ulicy do spotkania na ulicy. Tylko Ewangelia musi być głoszona przez Ciebie wszelkiemu stworzeniu. Każdego dnia musisz być gotowy, aby głosić Ewangelię. Bo Ewangelia jest drogą do tego, aby ludzie poznali Boga. Bez głoszenia Ewangelii ludzie nie poznają Boga. Ewangelia musi być głoszona. Biblia jest napisana. I są ludzie, którzy nawracają się przez czytanie Biblii. I to jest bardzo dobra rzecz, że ta Biblia jest wydrukowana. I to jest dobra rzecz, że ona została spisana. I to był Boży pomysł. To był taki pierwszy Boży, Ruch, jeżeli chodzi o to, aby Ewangelia została przesłana do narodu. Ale głównym zamysłem Boga nie było to, aby Ewangelia dotarła do ludzi przez spisaną, przez spisane słowa z Biblii. To nie jest główny zamysł Boga. Ponieważ zanim Biblia w ogóle została spisana, to ludzie mówili o tych rzeczach. Ewangelia... A wręcz powiem jeszcze inaczej, Słowo Boże, ono było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ono było mówione. Ojcowie mówili synom, synowie mówili swoim synom, tak się to powielało i ten proces trwa do dziś i to się w ogóle nie zmieniło. Nie wolno nam myśleć, że ludzie będą poznawali Boga, w jakiś wyimaginowany sposób. Ludzie mają poznawać Boga przez głoszenie, głoszenie im Ewangelii. Tak ludzie mają Boga poznawać. I nie możesz sobie zrobić takiego czegoś w sobie, że jakoś to tam ludzie poznają Boga, bo Ty jesteś odpowiedzialny. Wiesz co musisz mieć w sobie? Co musisz odnaleźć w swoim odrodzonym duchu? Odpowiedzialność za szerzenie Królestwa. Ty musisz mieć to odpowiedzialność za szerzenie Królestwa, Twoja to jest odpowiedzialność, to jest Twoje Królestwo, jak się w nim znalazłeś, to stałeś się częścią tego Królestwa i jesteś odpowiedzialny za szerzenie tej Ewangelii. Tak jak potrafisz. Rozumiesz? Bo każdy Twój krok w kierunku szerzenia Ewangelii będzie doprowadzał do tego, że Bóg będzie uwalniał coraz więcej mocy do Twojego życia. To Ty masz szerzyć Ewangelię. To Ty masz uzdrawiać chorych, to Ty masz uwalniać od demonów, to Ty masz wskrzeszać z martwych. Ty masz to robić. Rozumiecie przyjaciele? To nie ma robić ktoś za Ciebie. Ty jesteś za to odpowiedzialny. To nie chodzi o to, że my musimy tylko to robić w tej chwili i od rana do wieczora niczym się więcej nie zajmować tylko głoszeniem Ewangelii i innymi rzeczami. To nie w tym rzecz jest w ogóle. Rzecz jest w gotowości. Dawid mówi: Gotowe serce moje jest, o Boże. Gotowe jest serce moje, o Boże. Gotowe. Na co gotowe? Abyś był przez to serce uwalniany do innych ludzi. Oto jestem gotowym kanałem. Gotowym kanałem jestem, tak? I musisz być takim gotowym kanałem. Jutro jest dzień, jutro jest sobota. Jutro jest dzień, kiedy ty wstaniesz rano. I Ty masz być gotowym kanałem. I jutro dzień będzie miał swoje troski. On będzie miał swoje troski. On nie będzie jutro szczególnym dniem pozbawionym trosk. Rozumiesz? On będzie miał swoje troski. Diabeł tak samo będzie na Ciebie naciskał jutro jak dzisiaj, jak, jak, jak, jak wczoraj, i jak wczoraj. On będzie na Ciebie naciskał. On będzie parł, żeby zatrzymać Cię. Ale Ty nie możesz dać się zatrzymać, Ty nie możesz dać się zatrzymać, Ty możesz mieć różne myśli, Twoje myśli mogą być różne jutro, możesz się czuć tak lub inaczej, szanuję Cię, kocham Cię, w ogóle natomiast mnie nie obchodzi, jak się będziesz czuł jutro. Wiesz dlaczego? Bo to są rzeczy bardzo ulotne jak się czujemy rozumiesz? Jak jest wysokie ciśnienie się czujemy inaczej, jak niskie inaczej. Jak no, ktoś nas wpieni, czujemy się inaczej, jak no, ktoś nas pochwali, czujemy się inaczej. Jak zarobimy więcej pieniędzy, czujemy się inaczej, jak stracimy pieniądze, czujemy się inaczej. Rozumiesz mnie? No i co to ma do rzeczy? W jakimkolwiek jesteś stanie, musisz powiedzieć, gotowe jest serce moje o Boże. Gotowe jest serce moje o Boże. Do czego? Aby być kanałem Twoim, aby być Twoim kanałem, aby być Twoim kanałem. Przyjaciele, w jakiej my epoce żyjemy? My nie żyjemy w epoce Starego Przymierza. My nie żyjemy w epoce, kiedy musimy się starać o przychylność Bożą. Pastor Iwona dzisiaj dziękowała Bogu i wiecie co ona mówiła? Ważną rzecz mówiła. Dziękujemy ci za pewność zbawienia. Jest to jest pewność zbawienia. Nie możesz pójść do piekła. No i co? Idziesz do nieba, Amen. No dlaczego ty idziesz do nieba? Bo Ty przyjąłeś Ewangelię, tak? Dlaczego Ty przyjąłeś Ewangelię? Bo ta Ewangelia została uwolniona do Twojego życia. Zgadza się? Ktoś uwolnił Ewangelię. Albo ktoś, kto napisał to… Albo ktoś, kto mówił do Ciebie. Ktoś uwolnił Ewangelię do Twojego życia. Bóg się posłużył kimś. Co zrobił Bóg? Posłużył się kimś. Kimś, aby Ewangelię do Ciebie doprowadzić. Osłużył się internetem może, może telewizją, może sąsiadem, może Biblią. Rozumiesz? On przyszedł do Ciebie i wziął Cię do nieba. Aleluja. Bóg wziął Cię do nieba. Jesteś obywatelem nieba. Jako obywatel nieba obowiązują Cię prawa nieba. Nie obowiązują Cię prawa Ziemi. My nie żyjemy w epoce, kiedy obowiązują, obowiązywały prawa Ziemi. Słowo Boże mówi, kto jest z Ziemi, myśli o tym, co ziemskie. Kto jest z Nieba, myśli o tym, co niebiańskie. Rozumiesz, jesteś z Nieba, nie jesteś z Ziemi. Nawet jeżeli upadasz, nawet jeżeli leżysz. Nawet jeżeli jesteś w sytuacji, która jest bardzo kłopotliwa. Nawet jeżeli popadasz w grzech. Jesteś z nieba. Skąd jesteś? Z nieba. Niebo cię zrodziło. Nie zrodziła cię ziemia. A więc jeśli jutro wstaniesz, musisz prezentować niebo. Nie możesz prezentować ziemi. Nie możesz mówić czuję się tak lub inaczej. Nie możesz powiedzieć jutro jestem taki grzeszny. Ha! Jaki grzeszny. To się obmyj. A potem co i lub? A potem prezentuj niebo. To się obmyj. Wiesz po co jest krew w niebie? Wiesz po co ona płynie w niebie? Wiesz dlaczego krew została przelana? Po to żeby się w niej co? Myć. Myć krew Jezusa jest po to, żeby się w niej myć, a grzech nie jest po to, żeby go rozważać. Nie rozważaj grzechu, nie rozmyślaj o grzechu, nie patrz na siebie jako na grzesznika, patrz na siebie jak na człowieka z nieba. Człowiek z nieba, nie z ziemi. Nie mów jutro jestem za słaby, za cienki, za grzeszny. Za mało duchowym. Po prostu jesteś z nieba. Ludzie nieba głoszą niebo. Ludzie ziemi głoszą ziemię. Nie mów o sobie, że jesteś człowiekiem z ziemi. Nie mów sobie, jeszcze wiele się muszę napracować, aby móc szerzyć Ewangelię. Ludzie z ziemi mówią, muszę pracować. Ludzie z nieba mówią, a ja mam szalom. Taka jest różnica między ludźmi ziemi a ludźmi nieba. Ludzie ziemi mówią, muszę przestrzegać różnych rzeczy. A ludzie nieba mówią, a my wszystko mamy. Moment. Rozumiesz o co tutaj chodzi? Jesteś człowiekiem nieba, a nie człowiekiem ziemi. Nie myl tych dwóch rzeczy. Twoich odczuć ziemskich. Twoich myśli ziemskich. Twoich rozważań ziemskich. Twoich upadków ziemskich. Wiesz co ulega grzechowi? Ziemskie rzeczy. Nasza dusza jest z ziemi, nasze ciało jest z ziemi, no to mu się zdarza grzeszyć. Powiedzieć wam jaka jest różnica między świnią a owcą? Powiem wam jaka jest różnica. Owca to jest takie stworzenie, że ma dużo futra też i ona jest trochę głupia. To nie są mądre stworzenia te owce. One są trochę głupie, a barany najgłupsze. Baran potrafi być tak głupi, że na przykład jak go pasterz przewozi przez, przez strumień, to potrafi być tak głupi, że wyskoczy z barki. Trzeba ja tego barana łapać. Ale tam baran głupi. Jakie te owce głupie. Są tak wpatrzone w barana, że za nim skaczą. Wielokrotnie pasterze łapią te owce. Nie są to mądre stworzenia. Przypominam, że Jezus porównuje nas do owiec. Przypominam. Owce moje, mówi, haha, owce. Czytaliście gdzieś świnie moje? Nie. Pa, Bogu Najwyższemu, mamy tą samą Biblię. Jest napisane owce moje. A więc owce nie są najmądrzejsze, ale jest napisane, że są jego. Nie musisz być najmądrzejszy, ale czy jesteś? Jego! Jego! Należysz do kogo? Do niego! Nie do niego, tylko do niego! Jesteś owcą. Czasem głupio. Ubrudzisz się. Pobrudzisz się w kałuży. Ale wiecie, co jest z owcą? Owca może iść, wpaść w kałuże. ale ona wyjdzie z tej kałuży, bo ona nie lubi być w kałuży. Hallelujah! A wiecie, co jest ze świnią? Świnia wpada w kałużę i krzyczy: Hallelujah, Jezus jest Panem! Takie świnie są różne w kościele. W kościele są owce i świnie. Świnie mają ryje. Owce mają twarze. Rozumiesz? Świnie są z ziemi, owce są z nieba. W jednej kałuży czasem się pobrudzą. Ale owce nie lubią kałuż. Owce nie lubią kałuż. Świnia lubi kałuże. Świnia musi mieć przykazania. Świnia musi mieć przykazania, wybite na czole. Nie tu dołóż, nie kradnij. Wiecie do kogo to jest? Dla świn. Dla owiec jest coś innego. Owce moje głosu mojego słuchać nie. będą. Za owcym co? Co? Nie pójdą. nie pójdą. Halleluja! Owce Boże nie pójdą za diabłem. Halleluja! Owce Boże nie idą za diabłem. Rozumiesz? Owca może zbłądzić. Owca może się pobrudzić. Ale owca ma krew? Obmywa się i ona słyszy głos Pana. Słyszysz głos Pana. Słyszysz głos Pana. Nie jesteś świnią. Jesteś owcą. Jutro musisz wstać jako owca. Jeżeli nawet upadłeś w tą samą kałużę co świnia. Rozumiesz, to ty nie lubisz być w tej kałuży. Co robisz rano? Obywasz się w krwi, idziesz prezentować niebo. Amen. Idziesz prezentować niebo. Nieważne, co ten świat będzie mówił, będzie mówił, wczoraj tam upadłeś, ale jestem owcą. Jestem owcą, a więc prezentuję mojego pasterza. Aleluja, Bóg tego potrzebuje od Ciebie. Potrzebuje, żebyś Ty mówił tą Ewangelię, żebyś prezentował tą Ewangelię, bo jesteś z tej Ewangelii zrodzony. Nie możesz myśleć, że zrobi to ktoś dla Ciebie. Bo za Ciebie, bo Ty jesteś owcą stworzoną przez Ewangelię i powołaną, aby Ewangelię głosić. Jesteś z nieba, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczny. Nie musisz się bez... myśleć bez przerwy o sprawach ziemskich, bo nie jesteś z ziemi. Kiedy Ty będziesz jako owca prezentował Królestwo Boże, może nieporadnie, może z różnym skutkiem, to Bóg zacznie się zajmować Twoimi sprawami ziemskimi. Hallelujah. Kiedy Ty prezentujesz niebo, Bóg się zajmuje Twoimi sprawami ziemskimi. Ale kiedy jesteś, masz świadomość, że Ty jesteś z ziemi, to Bóg mówi, no to się sam zajmuj tymi sprawami. Troszcie. Brawo, troszcz się. I kiedy będziesz patrzył w lustro i będziesz widział świnie z ryjem. Rozumiesz? To Ty będziesz bez przerwy myślał, że Ty jesteś z ziemi. I będziesz myślał o sprawach ziemskich. I będziesz mówił, Boże, gdzie jesteś? A Bóg mówi, ale o co chodzi? POMÓŻ MI BOŻE! A Bóg mówi, ale przestań się uważać za świnie i zajmij się sprawami Królestwa. Ty się zajmij sprawami dziecko, które należą do Ciebie. Ty głoś Moje Słowo. Ty uzdrawiaj chorych. Ty wskrzeszaj z martwych dziecko. Ty rób te rzeczy. Ty głoś Moją Ewangelię. Komu? Wszystkim! Gdziekolwiek się poruszysz, to wiedz, że jesteś owcą że jesteś owcą. Będę działał przez Ciebie. Obiecuję Ci, mówi Bóg. Obiecuję Ci. Tylko rusz się. Nie mów, mam za mało. Nie masz za mało. Ty jesteś już owcą. Nie masz za mało owcowości w sobie. Panie, tak mało owcowości we mnie. Tak mało. Bo mówi nie może być w tobie mało owcowości, bo Ty owcą jesteś. Jesteś, jesteś, jesteś. Panie, jeszcze tak dużo świni we mnie! Bóg mówi, nie ma takiego połączenia, jak owca ze świnią! Nie ma takiego tworu! Nie ma takiego tworu! Nie ma owcy z ryjem i ogonem, jak warkocz, Takich owiec nie ma! Owca to owca, świnia to świnia! Nie jesteś świnią, nie ma w Tobie grama świni! Amen. Rozumiesz? Nie ma w Tobie grama świni! Nic! Ani grama, ani grama, ani grama! Amen. Jesteś owcą! Więc zacznij żyć jak owca! i żyć jak obywatel nieba. Możesz tak żyć, potrafisz tak żyć. Jeżeli upadniesz, to się obmyj w krwi, ale dalej stawaj jako obywatel nieba. Przestań się babrać w tym, co się stało. Jak ja bym się babrał w różnych rzeczach, które mi w życiu nie wychodzą, to ja bym w ogóle nigdy nikogo do Jezusa nie przyprowadził. To ja bym przestał się zajmować tymi rzeczami, tylko mi się z ziemskimi rzeczami zajmować. Jak swój tyłek ratować, jak swoje biznesy kręcić, jak się uszczęśliwić. Ale ja się zająłem Królestwem Bożym, a On się zajął moimi sprawami ziemskimi. Hallelujah! Rozumiesz o czym mówię? Ja wiem kim ja jestem i zamierzam prezentować mojego Chrystusa do końca moich dni. Chciałbym żebyś to robił. Ta wspólnota musi rosnąć, ta wspólnota musi się rozwijać. Ta wspólnota nie może się nie rozwijać, bo ta wspólnota jest powołana tutaj po to, aby ludzie zobaczyli, jaki jest Bóg. Ona po to tu jest. Oni będą tobie, ten świat będzie tobie mówił. Nie, ty jesteś tu niepotrzebny. Nie, nie trzeba ciebie tutaj. A czemu pan krzyczy? A pan tak nie krzyczy? A pan tak nie robi, bo są skargi. Zawsze będą skargi na ciebie. Zawsze będą się na ciebie skarżyć. Że jesteś za głośny albo za cichy, za mądry albo za głupi. Co byś nie powiedział temu światu? Rozumiesz, to będzie zawsze źle. Nie przejmuj się tym. Prezentu niebo, prezentu niebo, prezentu niebo.